Minęła godzina 23. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.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 Sekretarz generalny NATO Mark Rutte 8 kwietnia uda się z kilkudniową wizytą do Stanów Zjednoczonych. W środę spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem i sekretarzem stanu Markiem Rubio. Przekazał w komunikacie Sojusz Północnoatlantycki. W ostatnich dniach Trump zagroził, że USA opuszczą NATO. Ponadto prezydent USA krytykował europejskich sojuszników za brak zaangażowania w wojnę, którą USA rozpoczęły atakując Iran 28 lutego. Jak zauważa AFP, sekretarz generalny NATO stara się utrzymać dobre relacje z Waszyngtonem, co jest wyjątkowo trudno. Sojusz powiadomił, że Rutte wygłosi 9 kwietnia przemówienie i weźmie udział w debacie zorganizowanej przez Ronald Reagan Presidential. Foundation Institute, a w, latach, a w dniach 10-19 kwietnia będzie uczestniczył w spotkaniu grupy Bilderberg, zrzeczającej przedstawicieli biznesu amerykańskiego i europejskiego. W rzymskim Koloseum trwa Droga Krzyżowa, której po raz pierwszy przewodniczy papież Leon XIV. Mrok wokół Koloseum rozświetlają tysiące świec i pochodni przyniesionych przez uczestników Drogi Krzyżowej.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 W tegorocznych rozważaniach jest mowa m.in. o świecie cierpiącym z powodu cynizmu tyranów i autorytarnych reżimów. Nie blakuje modlitwy za ofiary wojen, więźniów i uchodźców. To są aktualności jedynki. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zaprasza dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, by zgodnie z obowiązkiem rozpoczęli pełnienie służby. Informuje o tym TVN24. Przedczoraj prezydent przyjął ślubowanie od Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostaka. To dwoje z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm trzy tygodnie temu. Kancelaria Sejmu przypomina, że Izba skutecznie wybrała sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent jak dotąd nie wykonał ustawowego obowiązku odebrania ślubowania od wszystkich.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 na piasku. Agnieszka Kozłowska-Łysko. Witam Państwa w ten wyjątkowy wieczór. Hiszpania obchodzi w sposób szczególny ten święty tydzień, który zaczyna się już od Niedzieli Palmowej. To dzisiejszy dzień jest najważniejszym dniem w roku w kulturze religii hiszpańskiej. Wielki Piątek, czyli Viernes Santo. Dzień ustawowo wolny od pracy w całej Hiszpanii, ale zanim o tym, jak jest przeżywany i jak wyrażana jest duchowość, to powędrujemy do Toledo, które jest miastem styku kultur. A razem z nami jest ksiądz profesor Piotr Roszak, wykładowca na Uniwersytet de Navarra w Pampelunie. Szczególnie, witam serdecznie. Toledo to jest miasto styku kultur, można powiedzieć, styku religii, bo to i chrześcijaństwo, i y, judaizm, i islam. Tak. Oczywiście, a z drugiej strony również stolica kościelna, bo jedna z tych prymacjalnych stolic kościoła hiszpańskiego od samego początku. To tam kultura wizygocka, później mozarabska, która obejmuje chrześcijan żyjących pod wpływem kultury arabskiej, ale jednak pozostających w głębi duszy wyznawcami Chrystusa. Już nie mówiąc oczywiście o powiązaniach politycznych, które sprawiły, że Toledo było jednym z takich najważniejszych miejsc na mapie hiszpańskiej, a rywalizujące również z takimi miejscami jak Santiago de Compostela czy Tarragona, później Madryt, ale zachowało swoją pozycję. I tam do dziś chyba widoczne są wpływy arabskie, jeśli chodzi o sztukę, o infrastrukturę? Wystarczy przejść się uliczkami Toledo, aby szybko zorientować się jak bardzo ta kultura arabska zostawiła swój ślad i że została zadoptowana przez właśnie chrześcijan mozarabów do praktykowania swojej wiary i, i ktokolwiek znajdzie się w jednych z siedmiu kościołów parafii mozarabskich, które na mocy specjalnego przywileju w XI wieku, kiedy to właśnie mozarabowie pomogli odzyskać z rąk arabskich właśnie to miasto, one do dzisiaj pielęgnują tę liturgię i każdy, kto tam się znajdzie, zobaczy, że tam są wpływy, zarówno ornamentyka, układ przestrzenny tych kościołów, właśnie te charakterystyczne łuki. Od razu widać, że jest to kultura chrześcijańska, ale wschodnia, bo mozarabowie Arabowie przechowali pamięć o pierwotnej Hiszpanii i jej tradycjach chrześcijańskich w czasie, kiedy Zachód właśnie Europy przeżywał różne zmiany liturgiczne. No, oni pozostali przy swoim, bo nie mieli tej wymiany kulturowej z pozostałą częścią kontynentu. I takim oto wstępem rozpoczniemy rozmowę na temat Wielkanocy, bo Hiszpania jest katolicka, ale chyba tylko w liczbach, bo jeśli chodzi o y, obecność w kościołach, o takie przeżywanie duchowe, religii, to chyba to się zmieniło w ostatnim czasie. Trudno mierzyć religijność. Nie mamy takiej dobrej miary, bo po tym, co zewnętrzne, oceniać to, co się wewnątrz człowieka dzieje, to jest niesłychanie trudno. Na pewno rzeczywiście praktykowanie się zmniejszyło w ostatnich latach, ale często słyszę w Hiszpanii takie zdanie, że wiara stała się kulturą. I w tym sensie można powiedzieć, że, chrześci że chrześcijanie hiszpańscy często reagują tak jak właśnie chrześcijanie, mają pewne nawyki, pewną kulturę zachowania, uprzejmość, dobroć dla wielu odwiedzających, tego doświadczają choćby pielgrzymi na Camino de Santiago, to skądś się bierze i myślę, że ono jest gdzieś głęboko właśnie w sercu zakorzenione, a to widać po procesjach w czasie Wielkiego Tygodnia, Semana Santa i po bardzo wielu zwyczajach, które od średnio, Wiecza, a chyba najbardziej od baroku hiszpańskiego, zagościły na Półwyspie Iberyjskim. Czy święcenie jajek, koszyczek wielkanocny, później to śniadanie, śmingu z dyngusem, to wszystko to są polskie chyba i litewskie zwyczaje? Zdecydowanie. Tego nie spotkamy w czasie przeżywania Wielkanocy, Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii. Ale chcę zwrócić uwagę, że podobne ryty uroczystości mają miejsce w ciągu roku i może nie są skumulowane właśnie w tym czasie, bo na przykład Dzień Świętego Błażeja to jest taki tradycyjny w liturgii hiszpańskiej moment święcenia pokarmów, a to ma miejsce, prawda, tutaj na początku roku i nie ma kontekstu wielkanocnego jak u nas, bo tam nie ma śniadania wielkanocnego, raczej jest ten uroczysty obiad w dzień Wielkanocy. W niektórych Pueblach miałem okazję przez 10 lat być pasterzem w Nawarze, więc przeżywaliśmy triduum właśnie w ich sposób, tradycyjny dla nich i takim posiłkiem ważnym była na przykład kolacja po Wigilii Paschalnej, kiedy wszyscy... Czyli w sobotę jeszcze całe Pueblo się spotykało, każdy przynosił co miał i, i było celebrowanie już radości z zmartwychwstania właśnie po zakończonych obrzędach. Bo Hiszpanie te wszelkie uroczystości celebrują z reguły na zewnątrz. Natychmiast przenoszą na ulice wszystkie ważne uroczystości, bo mają w sobie właśnie taki chrześcijański gen wspólnotowy, czyli chrześcijaństwo nie jest praktyką indywidualną w zaciszu własnego domu, wzniosłym mistycyzmem, chociaż jak wiemy mają wielkich mistyków w ciągu historii, to jednak żyje tam w ich świadomości przekonanie, że Kościół to wspólnota. I w tej wspólnocie można się różnić, można mieć różne zwyczaje, tradycje i pewien szacunek też dla siebie nawzajem, co sprawiło, że właśnie na tym półwyspie przez bardzo wiele wieków współistniały ze sobą zarówno różne religie, bo mówimy o Toledo i właśnie o judaizmie, islamie, właśnie o chrześcijaństwie, były tam słynne potem w całej Europie warsztaty translatorskie przekładano z arabskiego na łacinę, bardzo wiele cennych dzieł, między innymi z medycyny, co pozwoliło rozwinąć się w Europie właśnie medycynie, ale także w ramach samej kultury chrześcijańskiej, bo ryt rzymski, który miał swój odrębny kalendarz, współistniał bardzo długo z kalendarzem mozarabskim, a więc z tą rdzenną tradycją hiszpańską, sięgającą według Zwyczajów tak zwanych Siete Varones Apostolikos, czyli siedmiu mężów apostolskich, którzy mieli przynieść z Rzymu tutaj chrześcijaństwo na Półwysep Iberyjski. Więc widać bogactwo tych różnych tradycji, które współistnieją ze sobą. Czyli ksiądz tak surowo nie oceniałby tej wiary Hiszpanów, czy raczej laicyzacji? Nie, nie oceniałbym tak bardzo surowo, dlatego że trzeba zobaczyć w głąb. No, nie oceniajmy po pozorach, bo y, rzeczywiście y, myślę, że to nie jest kryzys religijności jako takiej, tylko form jej ekspresji, dlatego że y, każda epoka miała swoje przejawy, inaczej wyrażano wiarę w średniowieczu, inaczej w baroku, bo pamiętajmy, że wszystko to, co widzimy w czasie Wielkiego Tygodnia, procesje, ci członkowie Brac, którzy mają zakryte twarze, noszą narzędzia męki, pojawiają się jakieś tańce, no, teatralizacja męki pańskiej w takim bardzo dobrym sensie tego słowa, która nas przenosi niejako w to wydarzenie, no to się bierze z pewnej popularnej religijności, która szuka ujścia a po Soborze Trydenckim, który bardzo można powiedzieć sprowadził liturgię do pewnych kanonów, które pilnowano jako tych najbardziej tradycyjnych, historycznych, pozostawiając to, co w średniowieczu jeszcze było w liturgii, to pozostawiono niejako poza kontekstem celebracji i dlatego znalazło to swoje ujście na ulicach właśnie w dniach, godzinach poprzedzających wielkie celebracje liturgiczne, msze święte. I to jest relikt barokowej pobożności chrześcijańskiej. Nasza jest jeszcze inna i myślę, że to kolejne pokolenia będą mogły ocenić na ile to jest autentyczny wyraz religijności, ale z mojego punktu widzenia to jest zawsze budowane na fundamencie wiary, która tam jest obecna. I choć ona się modyfikuje i ma swoje różne konteksty, to jednak trudno odmówić takiego, jak to się dzisiaj mówi, backgroundu chrześcijańskiego w zachowaniach, w relacji ludzi do siebie, co podziwiają wszyscy odwiedzający Hiszpanię. Skąd oni są tacy życzliwi dla obcych, dla przyjmujących bardzo wielu potrzebujących. Myślę, że rozwarci. odpowiedź na to właśnie w korzeniu chrześcijańskim. A, ponieważ ksiądz był przez wiele lat kapelanem Polonii, mieszkającej w Nawarze. Również, tak. Byłem również. proboszczem na kilku parafii hiszpańskich, pracowałem z Polonią, ale także na Uniwersytecie Nawary, bo do dzisiaj jestem tam również wykładowcą. To, y można powiedzieć, wtopił się ksiądz w klimat ten hiszpański, to zatem przez tyle lat. Czy jest jakaś taka specyficzna, nie wiem, procesja, jakieś charakterystyczne miejsce z tego czasu, z okresu Wielkanocy, które akurat ksiądz do dziś wspomina? Przyznam, że jako proboszcz byłem zaangażowany w przeżywanie Triduum w własnych Pueblach, w okolicy Esteli, niedaleko Pampeluny, ale i tam mieliśmy w wioseczkach, które liczyły 100-150 osób, bractwa sięgające czasu baroku, 400 lat miały, są te księgi, które mi pokazywano z wypisywanymi imionami, nazwiskami odpowiedzialnych za ich pracę, które organizowały po liturgii Męki Pańskiej procesje uliczkami Puebla, oczywiście dużo skromniejsze niż te z Sewilli, z Kłęki czy, czy z Mursi, ale w podobnym stylu, czyli mieszkańcy wioski, którzy nie chcą, żeby na nich zwracać uwagę, jak się ubierają, tylko przybierają wory pokutne, niosą łańcuchy, młotek, gwoździe, uzmysławiając, jakie narzędzia męki są w czasie Wielkiego Piątku w przestrzeni kontemplacji ludzi wiary, to wszystko sprawiało, że w małej skali widziałem tę wielką tradycję. Oczywiście miałem także okazję w Pampelunie uczestniczyć w procesji, która zaczyna się w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową, czyli La Dolorosa, Matka Boża Bolesna I, i te kościoły stacyjne, z których przenosi się figury czy pewne sceny wręcz, jak Ostatnia Wieczerza, Pojmanie, Biczowanie, które stanowią część tych procesji pokutnych, przemierzających uliczki hiszpańskich miast, a które angażują ludzi idących, mieszkających, trzymających świece, rzucających kwiaty, śpiewających z balkonu. To wszystko mi pokazywało, że wiara tych ludzi jest splątana niejako z ich codziennością. To nie jest coś, co oni muszą odkrywać poza tym, co codzienne, ale właśnie stało się już częścią ich, ich kodu genetycznego. A gdyby ksiądz miał ocenić i przybliżyć naszym słuchaczom ten okres triduum paschalny, okres Wielkanocy, to najważniejszy dzień to podobno jest Wielki Piątek. Myślę, że wokół Wielkiego Piątku powstało najwięcej różnych przedstawień paraliturgicznych, procesji, modlitw, pewnie nie do końca znanych także w Polsce, bo to są nie tylko drogi krzyżowe, które my znamy z 14 czy 15 stacji Męki Pańskiej, ale także to są na przykład nabożeństwa ostatnich słów Jezusa wypowiedzianych na krzyżu, czy pewna droga Męki, ale widziana z perspektywy Najświętszej Maryi Panny. To są zaskakujące dla mojej polskiej pobożności, wtedy tak bardzo to mnie dziwiło, na przykład procesje dedykowane osobom, jak święta Weronika, święty Jan, y, które się spotykają w jednym miejscu konkretnego Puebla i to było jakby pozdrowienie tych osób, na przykład w Galicji, w Feroli ma miejsce taki obrzęd Santo Encuentro, takie spotkanie właśnie Jezusa, Maryi, Jana i Weroniki, które nam pokazuje, że ten dzień trzeba przeżywać szerokokątnie, w tym znaczeniu, że Oczywiście Chrystus jest w centrum, jego męka, ale tam jest bardzo wiele postaci, sytuacji, zdarzeń, które pokazują, że męka niejako promieniuje na życie bardzo wielu ludzi i że to również dotyka każdego, kto dzisiaj przychodzi do Kościoła. I myślę, że to przeżywanie Wielkiego Piątku, to warto też chyba podkreślić, nie jest w takim duchu czysto pasyjnym, ale już z perspektywy zmartwychwstania. Znaczy oni widzą Dum, Semana Santa, czyli cały tydzień z perspektywy jego końca, czyli pustego grobu, Jezusa, który zwycięża śmierć, który daje życie i wbrew pewnie temu, co instynktownie się narzuca w Wielkim Piątku, czyli opłakiwania Chrystusa, no, tego bólu, który się podkreśla na różne sposoby, to tam kwitnie jednak taka mentalność ludzi, którzy wiedzą, że to nie jest ostatnie słowo, że tam rodzi się życie, chociaż pośród bólów. Um, i tak patrząc na to z perspektywy historii hiszpańskiej i kultury i, i zachowań, ja odkrywając właśnie przed laty ich y, kulturę uzmysłowiem sobie, że to rzutuje na ich charakter, bo są zdolni do bardzo wielu wyrzeczeń, prób y, wiedząc o tym, że tam gdzieś na końcu jest zwycięstwo i dlatego myślę mają pewien charakter właściwy sobie, a ukształtowany przez chrześcijaństwo i obrzęd Semana Santa. Czyli nie warto pochopnie oceniać i patrzeć z perspektywy danych statystycznych na Hiszpanów i na tę kulturę, religijność, wiarę. Nigdy nie należy pochopnie oceniać, a na pewno nie kierować się zwykłą statystyką, bo nie wiemy, co się dzieje w duszy człowieka, jakich dokonuje wyborów i może to być bardzo krzywdzące, bo myślę, że liczby nam coś opowiadają o świecie, jak każda z map, ale żeby opisać świat, my potrzebujemy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt różnych map. I w związku z tym, to jest jedna z informacji, która pokazuje, że coś się zmienia. I tak jest, jak patrzymy na frekwencję, ale z drugiej strony, jak na przykład pewne ruchy hakuna, które się rodzą we współczesnej Hiszpanii, no to dają pewne nowe znaki, że coś tu się dzieje interesującego i zachęcam słuchaczy, by przyglądać się temu, co się w Hiszpanii dzieje, bo zarówno kiedy droga neokatokumenalna powstawała opuszdej, tam zawsze to odrodzenie przychodziło nagle, niespodziewanie i nieprzygotowane. Ze względu na ich mentalność prawdopodobnie. Być może. Spontaniczność działania, poddanie się tej sytuacji i oni wiedzą, że teraz trzeba działać. To jest ten moment. I ja bym się nie zdziwił, jeśli nastąpi takie nagłe, gwałtowne odrodzenie. A życzenia, jakie Hiszpanie składają sobie z okazji tych świąt wielkanocnych, to to Felices Pasquas i to w liczbie mnogiej, czyli tych radosnych świąt paschalnych, żeby odkryć, mimo właśnie klimatu pewnej zadumy nad losem Chrystusa i ofiarą na krzyżu, że tam gdzieś rodzi się życie i to są święta radosne. Mimo tego, że trwają właśnie cały tydzień dla nich mentalnie, ale kończą się tym radosnym przeżywaniem potem całego tygodnia paschalnego. Więc tego należy sobie życzyć. Feliz no i, też, no i też to są najważniejsze święta. W naszej mentalności kulturze to jest Boże Narodzenie, bo jest bardziej spektakularne, bo to i Mikołaj, i choinka, i prezenty, i rozciągnięte są święta bardziej. Natomiast w Hiszpanii to właśnie Semana Santa. Myślę, że tak, chociaż na przykład... W przypadku Toledo zwyczaje bożonarodzeniowe związane choćby z różnymi słodyczami, turronami, marcepanem, który powstał w Toledo przecież, a który budził już wówczas zazdrość na przykład u wyznawców islamu, którzy dziwili się, że chrześcijanie czczą narodziny Chrystusa, a oni nie mają święta narodzin proroka, budziło pewne napięcia i chrześcijanie bardzo rozwijali Boże Narodzenie. Niemniej jednak to święta wielkanocne są w centrum, zarówno jeśli chodzi o teologię, Chrześcijańską jak i o praktykę życia, bo i kwaresma y, czyli Wielki Post w Hiszpanii, ze swoimi również bardzo ciekawymi, gastronomicznymi propozycjami y, na ten czas, bo są specjalne desery postne w Hiszpanii. Czyli, czyli przykład. Y, przykład y, takiego. Y, y, właśnie chleba zamaczanego w mleku i później smaczonego, lecie frita, który utrwalił się właśnie jako taki deser, który no, jest prosty, chleb, mleko, prawda, ale przecież też dostosowany do tego okresu. Więc jest bardzo wiele, w zależności od prowincji, konkretnych dań, które wskazują, że coś innego przeżywamy. I no, można się zastanawiać, co to znaczy, że kuchnia odzwierciedla również religijność. No tak, bo religijność nie jest w Hiszpanii czymś zewnętrznym. To jest część ich życia. Zatem Felices Pasquas. Dla na wszystkich ksiądz... naszych słuchaczy Felices Pasquas. I księdzu, również ksiądz profesor Piotr Roszak, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika między innymi, bo również w Universidad de Navarra w Pampelunie gościł dziś w śladach na Piasku. Spokojnego wieczoru, Agnieszka Kozłowska, Łyską. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Radio. Jedynka. Wielkopiątkowy wieczór to wieczór z pasją. Pascha, pasja, męka Pana Jezusa, ale również przejście przez śmierć ku zmartwychwstaniu. Te drogi krzyżowe i krzyżowe wszystkie inne w naszym życiu w ten sposób się przeplatają. Prowadzą przez porażkę, przez przegraną do zwycięstwa. To jest y, orędzie chrześcijańskie, w które wplata się bardzo konkretne życie. Nasze współczesne, każdego z nas tak czy inaczej, czy w to wierzy, mniej lub bardziej, a jednak tak się dzieje. Ale również tych, na których patrzymy z perspektywy czasu, którzy pozostawili e, ślady e, swoich, e, swojego życia, swoich stóp e, przed nami, abyśmy mogli po nich również podążać tą samą drogą. W Wielki piątek w 1945 roku swoje życie z pasją zakończyła Natalia Tułasiewicz, błogosławiona Natalia Tułasiewicz. Kobieta, która nie wybrała wojny, przemocy, obozu, śmierci, ale wybrała sposób, jak na to wszystko odpowiedzieć. Dzisiaj jej wielu przyjaciół, również krewnych, Pamiętając o nich mówi, pamiętając o jej życiu mówi o niej i daje ją nie tylko kościołowi, ale i myślę, że wielu, wielu ludziom, którzy potrzebują takich historii jak ta, którą opowiada krewna Natalii, błogosławionej Natalii Tułasiewicz, Natalia Tułasiewicz-Wala. Poetka, nauczycielka, ciekawa życia intelektualistka, całe życie w drodze, tak dosłownie, bo uwielbiała podróżować, ale także we własnym wewnętrznym świecie i w drodze swoich poszukiwań duchowych. Odebrała wykształcenie na Uniwersytecie Poznańskim, była nauczycielką. Potem w trakcie wojny, kiedy nasza rodzina została wygnana z rodzinnego domu w pierwszym Ośrodku Tajnego Nauczania przy Klasztorze Sióstr Urszulonek w Krakowie, rozeznaje swoje powołanie do bycia świeckim apostołem. Poszukuje drogi, jak miałoby to się wyrazić. Przygotowuje się, jak pisze sama, na przyszłość wielkiej wagi. Oczekuje, co to będzie. Właśnie w Krakowie Natalia wchodzi w ten świat ruchu oporu. Zostaje zwerbowana do Wydziału Duszpasterskiego Organizacji Zachód, przeszkolona przez AK, odbywając rekolekcje w Laskach. Zostaje wysłana do obozu pracy w Hanowerze, ponieważ zgłosiła się jako dobrowolna robotnica. Mogła wybrać, gdzie może pojechać. Miejscem, które wskazała jej organizacja był duży ośrodek pracy przymusowej, gdzie przebywało wiele tysięcy Polek. Tam Natalia w trzyzmianowej pracy wśród nalotów bombowych w bardzo trudnej sytuacji bytowej i społecznej realizuje przeznaczone dla niej zadania. Po pierwsze uczy dziewczęta. Uczy polskiego, uczy niemieckiego, animuje czas wolny tych dziewcząt, tworząc bibliotekę, czytając im literaturę polską, tworząc teatr. Chciała wystawić w tym teatrze hanowerskie jasełka, które napisała. Po drugie, organizuje też taką samopomoc dla biednych i chorych. I po trzecie, właśnie w tej misji odnajduje możliwość realizacji tych pragnień duchowych. Bycia świeckim apostołem. I tam, ponieważ jednym z jej zadań było być takim moralnym opiekunem tych dziewcząt, ponieważ w tym obozie młode Polki wysyłane z dala od swoich rodzin były celowo zniemczane i demoralizowane, chodziło o to, aby w dziewczętach podtrzymywać polskość, ale także morale i edukację. Takim narzędziem Natali była katechizacja. W czasie pracy w fabryce Natalia w pamięci układała katechezy i wygłaszała je potem dla kilkudziesięciu osób, nie tylko dziewcząt, również dla mężczyzn, nie tylko Polaków. Organizowała także niedzielne msze święte recytowane z Komunią Świętą Duchową, tak więc wokół niej gromadziło się wiele osób, które pozbawione nadziei na lepsze jutro, na wyzwolenie, mogły dzięki wspólnej modlitwie z nią podtrzymać w sobie nadzieję, ale także wewnętrzną wolność. Natalia w swojej działalności w Hanowerze została zdekonspirowana i przeszła bardzo ciężkie pięciomiesięczne przesłuchania w więzieniu gestapowskim w Kolonii. Tam także kontynuowała w celi dla dziewcząt, z którymi przebywała tą swoją misję, wspierała je na duchu, modliła się z nimi. Mamy piękne wspomnienia właśnie w jej współtowarzyszek że Natalia po najcięższych przesłuchaniach, gdzie nie było na jej ciele jednego jasnego miejsca, po wrzuceniu jej do celi potrafiła modlić się za swoich odprawców i adorować Pana Jezusa. To już jest jej taka droga spleciona z Krzyżem Chrystusowym. Zostaje wyskazana na śmierć w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Tam trafia do rewiru, do bloku dla chorych, bo ona miała gruźlicę gruczołów limfatycznych i tam dalej uczy dwie dziewczyny do matury, a także modli się z chorymi umierającymi. Natalia podzieliła się taką swoją intuicją z jedną z, z więźniarek że dane jej będzie wrócić do Polski i że biernie podda się, jeśli Pan Bóg tego zarządza, śmierci w obozie Ravensbrück, ponieważ uważała, że jej śmierć z woli Boga w obozie będzie miała dla niej i dla innych w przyszłości wielkie znaczenie. Kazała także opiekować się swoimi pamiętnikami, a także prosiła tę współtowarzyszkę, aby pocieszyła jej rodzinę po jej śmierci. I tak też się stało. Natalia w Wielki Piątek 1945 roku została wyselekcjonowana do gazu i tam straciła życie. Mamy takie wspomnienie jednej ze współwięzieniarek z Ravensbrück, że Natalia tak jak w swojej młodości, tak i w obozie czytała książkę Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa, podkreślając sobie różne fragmenty ważne dla niej. Ostatnie zaznaczenie jest na rozdziale o bezgranicznym oddaniu się Panu Jezusowi. W swoim własnym wnętrzu poddała się tej woli Pana Boga. Oddała swoją posługę tego emisariusza, zresztą warto tutaj wspomnieć, że Natalia przed wyjazdem do Hanoweru pisała w swoich pamiętnikach, że swoją misję ofiaruje w intencji dusz trudnych. To oddanie Krzyżowi Pana Jezusa jest na pewno w jej życiu i na kartach jej zapisków i w jej poezji bardzo widoczne. Tutaj potwierdziła się jej pragnienie dążenia do świętości w takiej drodze z Panem Jezusem, nawet w tych najtrudniejszych chwilach. Jakiś czas temu układałam taką drogę krzyżową z fragmentów o cierpieniu, z zapisków Natalii i z jej listów z Hanoweru. Moją uwagę przykuł fakt, że Natalia za każde swoje cierpienie, za każde swoje doświadczenie życiowe dziękowała Panu Bogu i traktowała to jako takie doświadczenie we wzrastaniu swoim wewnętrznym. Ja tą drogę nazwałam drogą krzyżową wdzięczności. To było dla mnie niesamowite, że osoba, która doświadczona jest tak skrajnie, potrafiła za każde cierpienie, dziękować Panu Bogu i uważać się za wartą uważać się za wartą współcierpienia z Panem Jezusem. U Natalii, w warkoczu, przyplatają się pasma takiej radości życia, Chłonięcia życia, czerpania z życia, rozwijania swoich talentów, swoich pasji. Natalia z jednej strony była bardzo uduchowiona, a z drugiej strony bardzo mocno stała nogami na ziemi. Miała też takie różne zdolności organizatorskie, potrafiła zarabiać pieniądze, wspierać swoją rodzinę w trudnych chwilach. Miała bardzo trzeźwe, rozumowe podejście do życia, a jednocześnie była taką fascynatką piękna przyrody, sztuki, podróży, relacji z ludźmi miała wielką łatwość nawiązywania głębokich relacji z ludźmi i w tym jej życiu przeplatają się tak pasmami właśnie te piękne chwile, ta radość z życia, bycia w świecie tu i teraz, z tymi różnymi momentami cierpienia. Myślę, że to też Natalię bardzo hartowało. Ona dziękowała Panu Bogu za to, co było dobre w jej życiu, za świat, w którym funkcjonuje. Dziękowała Panu Bogu również, że okres wojny jest dla niej czasem przedziwnie światłodajnym i prowokuje ulewę Łaski, bo ona może zrealizować jak nigdy ten swój postulat świeckiego apostolatu, więc całe jej życie było takim przygotowaniem do tego ostatecznego pójścia drogą Pana Jezusa i wygrania takiej też wewnętrznej walki, bo przecież musimy sobie wyobrazić, jakie uczucia muszą towarzyszyć człowiekowi w stosunku do oprawcy, który w taki sposób bezwzględny traktuje jego i bliskiemu osoby. Natomiast Natalia wyraźnie mówi, że ona przebacza swojemu wrogowi, że dopiero przebaczenie legitymizuje tak naprawdę wnętrze człowieka. Bo przebaczyć człowiekowi bliskiemu jest łatwo. Najtrudniej przebaczyć oprawcy. I Natalia to na kartach swoich zapisków, ale i takiego szkicu do Psalmu Wojny i Pokoju, który chciała napisać po wojnie, bardzo wyraźnie mówi. Wychowała się w patriotycznym i kochającym Pana Boga domu, gdzie wiara była bardzo żywa. Potem odebrała bardzo dobre wykształcenie u sióstr szulanek, ale także na uniwersytecie, gdzie studiowała, kiedy odradzała się niepodległość Polska po pierwszej wojnie światowej. Całe to pokolenie inteligencji, które było kształcone wtedy w szkołach, miało to poczucie odpowiedzialności za tworzenie nowej Polski. I widzimy to nie tylko u Natalii, możemy to też zaobserwować u wspaniałych więźniarek Ravensbrich, które tworzyły tam ruch oporu, bo taki ruch tam istniał. U tych wszystkich Polek intelektualistek widzimy głęboką Wiarę przede wszystkim, która jest motorem i ostoją w tym cierpieniu, to jest to, co pozwala im przetrwać te najokrutniejsze momenty, nie tracąc własnej godności, której w obozie były totalnie pozbawione i nie tracąc wewnętrznej wolności. I to wszystko sprawiało, że była ona, jak i te inne kobiety w stanie przetrwać te trudne chwile, ale także była w stanie działać w tych brzegowych warunkach. No i zaufanie Panu Bogu, bezgraniczne, które sprawiało, że Natalia po prostu się nie bała. Natalia była małą kobietką, 1,52 m wzrostu, wewnętrznie była herosem, ale tylko w relacji z Panem Bogiem, ufna w to, że w Nim może wszystko. Wielką wartość tej misji podjętej przez Natalię, ale także wielką wartość tej jej śmierci męczeńskiej docenił i podkreślił Jan Paweł II, beatyfikując ją w 1990 roku wśród 108 męczenników za wiarę II wojny światowej. Bo przecież pamiętajmy też, że wiele osób w trakcie wojny miało podobną drogę do Natalii. Dzisiaj jest już błogosławioną, a także Ogłoszona została w 2022 roku na wniosek środowisk oświatowych przez Watykan patronką nauczycieli w Polsce. Ten jej przykład oddziałuje naprawdę na wiele osób. Nauczyciele w Polsce otaczają błogosławioną Natalię wielkim kultem. Wokół jej osoby jest wiele działań i artystycznych, i naukowych, i zwykłych takich spotkań formacyjnych. W propagowanie jej postaci zaangażowanych jest bardzo wiele osób w różnych częściach Polski ale także jest wspaniałym przykładem dla młodzieży, jak wybierać dobro, w życiu, po co się uczyć, po co rozwijać swoje talenty, jak te talenty wykorzystywać w służbie innym ludziom, w swoim życiu. Tak więc jest to naprawdę postać bardzo inspirująca na wielu poziomach. Ja zachęcam wszystkich do czytania Natalii, czyli zapisków być poetką życia. Mamy też taką pozycję przeciw barbarzyństwu, wyimki z jej zapisków, z jej listów nieopublikowanych jeszcze z Hanoweru, z jej właśnie szkicu do psalmu wojny i pokoju, gdzie Natalię można bardzo dobrze że poznać, bo Natalia tak naprawdę najlepiej mówi własnymi słowami. Ja postrzegam jej postać jako człowieka szczęśliwego. Dla niej szczęście było tym, co dostała. I to szczęście jej też przejawiało się w tym, że rozumiała taką złożoność tego, że w naszym życiu przeplatają się zarówno dobre, jak i złe momenty. I powodowana zaufaniem Panu Bogu, wszystkie te nawet trudne doświadczenia potrafiła odczytywać w swoim życiu, czytać z nich sens swojego życia. W czasach dla siebie najtrudniejszych potrafiła wpisać, że wojna jest dla niej doświadczeniem. Światłodajnym. światu Program pierwszy Polskiego Radia. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz w opowieści Natalii Tułasiewicz-Wala. E, historia, która rzeczywiście otwiera oczy w zupełnie inny sposób na to, co często jest naszym udziałem, na co tak utyskujemy, czego nie rozumiemy, kiedy mówimy o pokrzyżowanych planach i wyobrażeniach o swoim życiu. A życie z pasją, czyli z miłością, ale również z tym takim rzuceniem się w to, co przynosi to życie takie, jakie ono jest. Często odkrywa skarby, których inaczej nie odkrylibyśmy, gdyby nie te trudne doświadczenia. I właśnie o takich trudnych doświadczeniach tej nocy szczególnie warto pamiętać. W Wielki Piątek pod Krzyżem Chrystusa do tego Państwa będziemy dzisiaj zapraszać już nawet nie dzisiaj, ale na progu między piątkiem a sobotą, na progu Wielkiej Soboty tego czasu zatrzymania pod Krzyżem. Przy porażkach, przegranych, a może właśnie to jest dopiero dobry punkt wyjścia do tego, żeby zobaczyć swoje zwycięstwa? Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Gdzie Bóg król świata cały Czas swojego, krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony ta. Sama krew Cię skrobiła Która nas z grzechu Który jedynki. Na łące pod drzewem Aleksa i Andrzeja otoczyło stado łani. Posłuchajmy dziewiętnastego fragmentu powieści Jarosława Szczyżowskiego Błędne łąki. Czyta Aleksander orsztynowicz czyż? Idziemy stąd, szepnął Andrzej i szarpnął Lipskiego za rękaw. Obaj ruszyli z powrotem drogą, którą przyszli co jakiś czas oglądając się za siebie, by sprawdzić, czy samice jelenia przypadkiem nie zaczęły podążać za nimi. No się tak nie wystraszyłem powiedział Lipski, gdy przeszli już przez wał, minęli złowróżbną instalację z prowizorycznych krzyży i podążyli leśną ścieżką. E, coś mi tu nie gra, zauważył Andrzej i przyspieszył kroku. Po kilku minutach intensywnego marszu mężczyźni dostrzegli prześwit między drzewami. Przed nimi wyrósł kamienny kurhan, na który aleks natknął się podczas wczorajszego spaceru. W pobliżu nadal leżało ogromne truchło jelenia. Nie, to są jakieś jaja. Przecież wróciliśmy tą samą drogą, powiedział Aleks, zerkając na Andrzeja, jakby szukał w jego twarzy wyjaśnienia. Strzecha przez chwilę milczał, wpatrując się w toporną bryłę o trapezoidalnych ścianach. Może... Może skręciliśmy nieświadomie? Próbował sobie tłumaczyć Lipski, choć sam nie wierzył w to, co mówi. Nie skręciliśmy, odparł stanowczo Andrzej, wciąż nie spuszczając wzroku z kurhanu. To niemożliwe. Lepiej wracajmy do schroniska. Aleks skinął głową i ruszyli szybkim krokiem. Obaj usiłowali poukładać w myślach to, czego właśnie doświadczyli. Andrzej po raz kolejny przekonał się, że góry izerskie pozostają nieprzeniknione także dla tych, którym się wydaje, że znają je jak własną kieszeń. Powtarzał sobie, że to niemożliwe, by się pomylił. Wiedział tylko jedno. Nigdy więcej nie chce wracać w to miejsce. Aleks z kolei zrozumiał, że opowieści tej przedziwnej drużyny pierścienia zamieszkującej chatkę górzystów nie były całkiem wyssane z palca. Ale jak mogły mieć związek z zaginięciem pary studentów? Wracając do schroniska, obaj mężczyźni zgodnie postanowili, że nie wspomną nikomu o tej wyprawie. Jestem wykończony, westchnął Alex. Idę pod prysznic, mam jeszcze dzisiaj sporo do zrobienia. Nie zapomnij zejść na obiad za jakieś pół godziny, powinien być gotowy. – I pamiętaj o naszej umowie – Andrzej ściszył głos. – Umowa to umowa – zapewnił Golipski. Aleksander orsztynowicz -Czyż przeczytał dziewiętnasty fragment powieści Jarosława Szczyrowskiego Błędne łąki. Książkę i audiobook wydał znak litera nowa. Jutro ciąg dalszy. Jedynka. Polskie Radio. Radio.